Witamy w kolejnym odcinku z serii Wielka Improwizacja Witam Was Piotrek, jak zawsze Witam I witam Was ja, czyli Adrian I chciałbym tutaj zacząć nasze dzisiejsze, nasze dzisiejsze nagranie Takim pięknym cytatem z Krzysia i Bisza Mianowicie, życie jest postępem, a nie trwaniem w miejscu Więc życzę Wam na dziś wielu trafnej decyzji Śmiałego dążenia do wymarzonego celu I stawiania sobie poprzeczek coraz wyżej i wyżej. I tutaj od razu tak się odniosę, że jego, z, jego zdaniem pewnie te poprzeczki stawiane coraz wyżej, to prowadzenie coraz to, samych, coraz to takich samych programów, takich samych gal i hałturzenie w hipermarketach, prowadzenie na przykład zakończeń szkolnych To są właśnie te jego poprzeczki stawiane coraz wyżej. Odniesiesz się? Nie trzeba. No dobra, to jedziemy z newsami. Na początek sport, od razu z grubej rury. Eee, dnia dzisiaj była się Gala Mistrzów Sportu, <śmiech> którą zwyciężyła brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Turynie, dwukrotna mistrzyni świata i zdobywczyni Pucharu świata w biegach narciarskich, hmm, Justyna Kowalczyk. Uważasz, że zasłużenie? Jak najbardziej. Chyba w tym sezonie chyba jako jedyna pokazała taką klasę przez dłuższy czas. Drugie miejsce też, wiesz kto jest na drugim miejscu, nie? ta Włodarczyk. No właśnie. Też myślę, że słusznie. Między tymi dwiema właściwie <coughs> się wahałem. A no to były takie hity tego roku zdecydowanie. No zdecydowanie. Tu Justyna wygrała Puchar Świata, zdobywała medale, a, a znowu Wodarczyk Rekord Świata pobiła i złoto na... Wodarczyk taka świeżość, świeżość w polskim sporcie. Tak, coś no, taka nowa gwiazda można powiedzieć, ale w sumie nie widać jej w mediach tak za specjalnie. No i dobrze, może żeby się nie, nie marnowała jak na przykład Jędrzejczyk. Yy, może dlatego, że nie ma właśnie takich, yy, sporo takich zawodów wysokiej rangi w tej lekkiej atletyce. To bo przecież to no, głównie jeżeli oglądamy lekką atletykę, to z uwagi na mistrzostwa Europy albo świata. No Ale z pływaniem przecież tak samo jest. A jednak taka Jędrzejczak widzisz, jak się wybiła i zaczęła tańczyć, śpiewać. i nie wiemy, No ale ona już nie jest teraz sportsmenką. No to jak za swoich najlepszych lat nie była i też tak za, du za dużo widać. Znaczy. No właśnie, bo ona tak oficjalnie to chyba się nigdy nie pożegnała ze sportem, co? No nie, ale tak mm, Etapa mi się żegna. No właśnie, widać to. Raczej już nigdy do niczego tutaj nie pokaże. Dla jej alibi pewnie będzie ten właśnie ten e, wypadek samochodowy, którym pewnie będzie zawsze się zasłaniała, jeżeli ktoś jej wytknie, że nie angażuje się już w sport tak jak kiedyś. No wiesz, no w sumie niech, niech teraz inni coś pokażą, też już swoje zdobywała to nie ma co. No właśnie, nie można szukać y, wszędzie samych Małyszów. No dokładnie. Trzecie miejsce Piotr Gruszka, nasz najlepszy atakujący na Mistrzostwach Europy. Mhm. Czwarte miejsce Tomasz Majewski, także lekka atletyka. Drugie miejsce na Mistrzostwach Świata. Anna Rogowska. Piąte miejsce. Mieszczenie Świata w skoku o tyczce z Berlina. Pogrom, pogromczyni Carycy Tyczki Jeleny Isynbajewej. No, no właśnie. Zapomniałem o tym przecież. A to faktycznie tak było. No głównie dlatego, że Isynbajewa miała, miała jakiś kryzys chwilowy. Ale... No... Ale z kryzys kryzysem, no to trzeba robić wszystko, żeby na mistrzostwach świata nie mieć kryzysu. Miejsce szóste. Adam Korol, Konrad Waślewski, Marek Kolbowicz, Michał Jeliński. Złocie, złoci medaliści w czwórce podwójnej podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Mm -hmm. Nasi dominatorzy, tak zwani. Tak, też właśnie wiecznie niedocenieni, a tak naprawdę... Chyba zdobyli w tym sporcie wszystko, co, co tylko było do zdobycia. To znaczy myślę, że od tamtego roku zaczęli tak pokazywać się. I... Tak, tak, trochę bardziej są rozpoznawalni niż jeszcze przed Olimpiadą. W Tatu roku mieli chyba dużo wyższe miejsca niż te siódme w tym roku. E, niż te szóste w tym roku. W tej pamięta, sport... Ale możliwe, możliwe. Coś mi się kojarzy, nawet na podium chyba byli. Dobrze, no, dalej nie. siódme. Nie? Nie, nie kojarzy mi się, żeby byli na podium, bym pamiętał takie coś. No trzeba było to sprawdzić jakoś głębiej. Siódme miejsce, Tomasz Golob, najlepszy polski żużlowiec dwukrotnie zajmował drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej Grand Prix. Cztery razy był trzeci. Golop to także potrójny złoty medalista w drużynie. No i w sumie Golob już od wielu lat w tej dziesiątce najlepszych sportowców się utrzymuje. Praktycznie rok po roku się znajduje tam w tych miejscach, może nie najwyższych, ale, ale w dziesiątce jest. W sumie żużel to jest jeden z takich sportów dość popularnych w Polsce. W sumie jest bardziej coraz, popularny. bardziej coraz bardziej. Coraz bardziej. Jest bardziej popularny niż w większości krajów na świecie. Właściwie chyba tylko bardziej popularny jest w Wielkiej Brytanii i w Skandynali. Mhm. Mamy teraz fajną halę, w, znaczy halę Stadion żużlowy w Toruniu, bardzo nowoczesny, jeden podobno najlepszy w Europie. To ciekawe. No ale właśnie to można zauważyć taką prawidłowość, że w sumie żużel jest popularny w takich miastach, gdzie nie ma jakiegoś klubu piłkarskiego znaczącego, nie? Widzisz? Yy, na przykład yy, w Gorzowie, Falubas, co jest? Bydgoszcz. Bydgoszcz, Toruń. Także właśnie o to chodzi. Tam, gdzie nie ma piłki nożnej, Olsztyn? Tam, tam żużel się pojawia. Olsztyn właśnie nie, Olsztyn jeszcze żyje <laughs> tym dawnym... tym Reszt, ta, Resztkami tomilem. siatkówki. Nie, dawnym stomilem jednak większość takich kiboli żyje. A myślę, ta że bardziej siatkówka. Siatkówką swego czasu, no faktycznie Olsztyn żył, to trzeba powiedzieć. Ale coś się, coś się dzieje z tą drużyną ostatnio nieciekawego. Nie nie mają już zawodników, to już nie jest... To... Nie, nie, nie, nie, nie, nie. No właśnie przeczytałem ostatnio skład, to właściwie ja tam nikogo nie poznawałem. Nie wiem, co się stało. Przecież kiedyś był Zagumny, tam były gwiazdy... Czekaj, taka chyba jakaś gwiazda z Francji była? No nie w każdym... W każdym razie jakoś te nazwiska tam były bardziej znane. Sporo reprezentantów, byłych albo obecnych, a teraz tam same jakieś pionki grają. Ósme miejsce, Tomasz Adamek. Pogromca Andrzeja Gołoty. Jego największy sukces tegoroczny. No wiesz. Tutaj mi się wydaje, że bardziej chyba doceniają to co on zrobił. Już nie wliczając tej walki z Gołotą. Bo to właściwie wiadomo, to był tylko wstęp do wagi ciężkiej. Zobaczymy jak to w tym roku się potoczy ta jego kariera. Nowej w kategorii wagowej. Jak ocenia szansę? No ma, tylko musi troszkę wiesz, yy, zmienić po pierwsze styl, po drugie chyba trochę przybyć przy przy na, na masie, nie? Trochę Cipo. więcej kilogramów. No ja myślę, że jeżeli zachowa swoją szybkość pomimo zwiększonej wagi, to mi się wydaje, że to jest kluczowe. To ma spore szanse. No ale to jest jednak trochę strach, bo wiesz, facet ma 90 kg tam nieco ponad jak mu przyjdzie walczyć z takim Wałujewem albo Kliczko, to nie wiem, ciężko, ciężko to widzę. No ale zobacz, Gołota też w kloca jest. Ja się poruszałem. Ale od... Gołota to jest emeryt już, to nie ma co porównywać z czynnymi sportowcami. No dobrze, dalej dziewiąte miejsce Anna Barańska. Nie wiem dlaczego tak nisko, jak dla mnie to powinno być pierwsze. Yy, Barańska to bardzo. A pani brak... to kto? <laughs> Trzymaj mnie. <laughs> Marańska to brązowa medalistka mistrzostw Europy z 2009 roku No tak No mogłaby być wyżej w sumie, gdzie Wuchy pokazały pokazały kawał ładnej siatkówki Kurczę, właśnie, nie wiem dlaczego tu nie było wyżej żadnej zawodniczki. Na drużynę roku to też się nie mogło załapać, bo tutaj siatkarze zdominowali Siatkarze jednak, jednak są bardziej popularni i, mm. i zdobyli mistrzostwo, a nie trzecie miejsce. Nie wiem, dlaczego tutaj drużyna roku to wyłania się tylko jedną drużynę, a nie na przykład całe podium. Tutaj jeszcze przecież żużlowcy. Wiesz, ale my nie, nie zawsze mamy tak, że mamy y, masę drużyn, która nosi sukcesy, nie? No dobrze, ale jak już mamy, no to dlaczego nie? No dobra, ale to by było znowu tak, że w jednym roku był tylko najlepszą, y, ten, najlepszą jedną drużynę, a potem trzy, a potem może dwie trochę, wiesz, tak... i mi no, ja się regularne. wydaje, że trzy drużyny zawsze spokojnie się znajdzie. Zawsze nie można wiem. jakiś tam hokej na trawie nagrodzić. No dobra, ale po co? Jeszcze tym bardziej, jakby taki hokej na trawie nic nie zdobył i co? Równie dobrze można nagrodzić naszych piłkarzy kopanych. Za to, że... Hm, za co? Właśnie za to, że są. Dziesiąte mhm. miejsce dla Maji Włoszczowskiej wicemistrzyni olimpijskiej z Pekinu, złotej medalistki mistrzostw świata oraz wielokrotnej mistrzyni e Europy i Polski. No właśnie, czy mi się tak jak dobrze pamiętam ona miała zaraz przed mistrzostwami jakiś wypadek i jeszcze tam z połamano szczęką ruszała? Coś, coś takiego było. Zaraz przed mistrzostwami Polski, tak? Nie, chyba Polski, tylko Europy albo świata, jakoś tak. Nie, mi się wydaje, że to było przed mistrzostwami Polski. nie i potem właśnie mimo tej kontuzji tam właśnie zdobywała medale I tutaj chyba nowość w zestawieniu super supersportowców kategoria, nie wiem czy było coś wcześniej coś takiego jak super champion była taka nagroda? nie wiem, nie kojarzę czy to zostało stworzone specjalnie na potrzeby? To możliwe w każdym razie superczempiona, nag nagrodę specjalną od TVP otrzymała Kamila Skolimowska, mistrzyni, olimp mistrzyni olimpijska, srebrna i brązowa medalistka czas Europy, rzucie młotem. Nie wiem, czy oni z tej nagrody, nie wiem, chcą zrobić jakąś nagrodę dla zasłużonych, którzy po prostu umrą, czy coś, ja nie wiem, jakaś podśmiertne odznaczenie z tego próbują zrobić. Właściwie co roku się ktoś znajdzie, jakiś znany sportowiec, który umiera. Mm -hmm. No dobrze, dalej Teraz kategoria telewizyjne Wydarzenie roku Otrzymuje zarząd TVP za transmisję Tour de Pologne. Nie ma jak to samemu Sobie nagrodę przyznawać, nie? Mm -hmm. Zwłaszcza, że nikt na to nie głosował No, tylko jakaś tam Kapiduo, której nikt nigdy nie widział Teraz nagroda dla Najlepszego niepełnosprawnego sportowca roku Dla tenisistki Natalii Partyki Któż chyba któryś rok z kolei tak. No, Natalia tak, zgarnia te nagrody. Tak, bo ona nawet y, przecież była w Pekinie, startowała na równi z, pełno, z pełnosprawnymi, tak? Tak, nie bo nie było żadnej oddzielnej kategorii. No. I ona W paraolimpiadzie chyba też startowała, ale... ale I tu, właśnie, i tu wymiatała. Tak, i w jednym, i w drugim dawała naprawdę y, radę i w sumie jest chyba jedyną taką w miarę rozpoznawalną, niepełnosprawną Mhm. Sportsmenką, nie? Powiem żeby mi ktoś tego nie powiedział, to bym się nie domyślił, że ona startuje w kategorii niepełnosprawnych. Nawet była swego rodzaju gwiazdą w Pekinie, jak pamiętam. Bo wszyscy właśnie w Chinach byli pod wrażeniem, że niepełnosprawna osoba może tak dobrze radzić sobie z, z osobami, które na nic nie cierpią, po prostu nie są chore. ani nie by, nie uległy żadnym wypadkom. I w sumie chyba była wtedy bardziej rozpoznawalna niż nasi najlepsi sportowcy. Powiem ci, że u mnie to było tak, że dużo czytałem o jej osiągnięciach, yy... wiedziałem, że tam wymiata właśnie wśród kobiet w tym tenisie. Oprócz tam na naszych innych zawodniczek yy, typu Choi Choi Choi Choi. No <laughs> A dopiero potem dowiedziałem się właśnie, że ona jest niepełnosprawna i równie dobrze może startować w paraolimpiadach. No i to był taki niemały szok. No to prawda, no jeśli się tak dowiedziałeś akurat już po czasie, no to faktycznie no, mógłby być taki mały szok. No dobrze, właśnie. dalej. No no, za no, co do tych innych, faktycznie tenisistek, to powiem Ci, że w każdym kraju europejskim znajdują 3-4 Chinki i wiesz naturalizują i potem na mistrzostwa puszczają. Jest w sumie, Artyka jest jedną chyba z ostatnich w Europie takich prawdziwych, nie? Mm -hmm. Nie jakiś tam z importu. Jak to jest we Francji, czy właśnie poszli w import z Chin czy z Afryki? <laughs> Ale w Afryce to gdzie oni tam chyba nie grają w pingla? Tam to piłkarzy z... ściągają z Afryki. Dobra, dalej. W kategorii Odkrycie Roku Zwyciężył... Sylwester Bednarek Jego osiągnięciem największym był Start Mistrzostwa Świata w Berlinie w skoku z wyż Zdobył tam różowy medal No, w sumie pamiętam, pamiętam. Było to... To było takie zaskoczenie No, dlatego Odkrycie Roku Tak, no nikt się nie spodziewał Może następca partyki, kto wie Mm -hmm. Nagroda dla najlepszego organizatora największej, największej imprezy masowej No tak jakbyś miał strzelać To w co byś strzelił? No strzelił Imprezę masową, no to bieg piastów jest zawsze No i właśnie bieg piastów zwyciężył w tej kategorii No właśnie, bo to jest jedna z największych Masówek, jeszcze tam jakieś Mamy jeszcze jakieś maratony I nic więcej w sumie Sport, sport amatorski w Polsce Tak naprawdę bardzo kuleje. Mm -hmm. o i tu, tutaj kolejna fajna kategoria najlepszy organizator imprezy sportowej i tutaj chodzi o miasto strzel mm, łódź kurde masz jak, jakiś internet otwarty nie mam internetu ale łódź to po prostu wywnioskowałem że z te mistrzostwa no za eurobasket między innymi no. Dalej, Drużyna Roku, to jak już wcześniej wspominaliśmy, reprezentacja polskich siatkarzy mhm. i nagrodę odebrał odebrał trio Castellani, Gruszka i Gacek. Mhm. Także Castellani w Polsce na galach bardzo chętnie się stawia, jak widać, nie ma żadnych oporów. Ja, a powiedz mi, kto by się nie chciał stawiać? Ten haker też bardzo chętnie się stawiał, dopóki go lubili. Dopóki nie był wredny. Dopóki nie stał się wredny, a i dopóki Polska wygrywała, nie? No, że się to... zaczęło dziać, jak pierwsze problemy przyszły. No zobaczymy, jak to z Kastelaniem będzie. Może też go na kopach <grych> rzucą. No właśnie, jak a to pamiętasz. No, pamiętasz, przecież z Lozano też tak było, że wszyscy go kochali, jak nasi wygrywali, jak przyszedł kryzys, to znowu, wiesz, wszyscy, że... Ale powiem Ci, że nie było takiego strasznie wielkiego kryzysu. No, ale jak widać, dla, dla nich już był kryzys, no. A moim zdaniem to Lozano chciał dalej iść. No nie wiem, bo w sumie... Ja, ja nie widziałem, żeby Lozano po prostu... Były problemy, a Lozano żadnych tam większych zmian nie robił, a widzisz... Kurczę, no Castellani... Widzisz, jak odmłodził kadrę, no co prawda pod przymusem, ale... A ja, naprawdę, też mamy takie, można powiedzieć... Dwie kadry A. Jedna na boisku, druga na ławce i kto by nie wszedł to jest... Mhm. Ta sama jakość gry. No właśnie, chyba to jest najważniejsze według mnie. Mhm. Jak ma się dobrych rezerwowych, to, to można naprawdę dużo zyskać. Okej, okay, teraz <coughs> ostatnia już kategoria. Trener roku. Tutaj nie może, wiem, może jak... być ciężko strzelić. Jakiś kastelani albo nie wiem, nie wiem. No, ktoś od siatkarzy być może. To cię zaskoczę, bo statuetkę w tej kategorii trzymał Bogdan Wenta. Czekaj, niech ja sobie pomyślę. No kurczę, no w sumie chłopaki zdobyli metal, nie? Mm -hmm. A poza tym on przecież jeszcze jest trenerem Vive i też chłopaki wymiatają tam w tych europejskich pucharach. No ale nie wpadłbym. No do jednej ósmej Ligi Mistrzów Półka Ręcznych. No przecież? ale nie wpadłbym. No ale w sumie, wiesz, należy mu się tak za kształt pracy, mm -hmm. On taki charakterny człowiek jest. No naprawdę wielki szacunek dla niego. No dobra, to już by było na tyle co do sportowców roku. Może jeszcze ze sportowych wydarzeń omówmy krótko dzisiejszy konkurs skoków narciarskich. Mhm. Oglądałeś? No właściwie nie, tak więc się bardziej oprę na tym co ty powiesz. Wyglądało, wyglądało to w ten sposób, że, może najważniejsze wiadomości, zwyciężył Robert Kraniec. Jest spore, spore zaskoczenie. Znaczy, może i zaskoczenie, ale on jakoś zawsze chyba lubił, lubił te wielkie skocznie. Nasz Adam Małysz na... skończył, ukończył zawody na siódmym miejscu. Czyli, tak, no, bez zmian. Bez zmian, na no taki jego stały poziom w tym sezonie. Ale zauważyć można było nowość. Po drugim skoku podniósł y, charakterystyczne dwa palce do góry, czyli że... Nie wiem, albo psychika mu się odbudowuje, albo forma, albo... No, albo nie, dobra bo... na do złej gry. No, co? Ja bym był najchętniej za tym, żeby mu się forma odbud odbudowywała że już sam to zauważył, że musi po prostu się cieszyć po każdym skoku, żeby mu to przynosiło radość jakąś, czy coś takiego, nie wiem no może, a może taką świeżość jakoś odzyskuje, ale no właśnie, no. To, to może być jakiś dobry prognostyk, bo przecież w mistrzostwach kurczę, żem teraz to nie skłamał, w Sapporo co taki był wielki powrót mhm. no też przecież tam pierwsza część sezonu miał taką tam średnią Potem właśnie pojechał do Ramzał, odbudował się i przed mistrzostwami zaczął wygrywać. Nie, jeszcze przed, dokładnie na mistrzostwach powrócił. I potem właśnie wtedy co wygrał z Jakobsenem. Tak więc, kto wie, może jeszcze pokaże tutaj jakąś klasę. A w sumie złoto olimpijskie to jest, jedyne, jest jedyna nagroda, której jeszcze nie zgarnął. No właśnie, tutaj przed tymi zawodami <śmiech> trenował w Ramzał. No właśnie, to, to Ramzał to jest takie kurcze magiczne miejsce dla małysza, on zawsze tam jechał jak coś nie tak było. Tak jak ten fizjoterapeuta, jego wujek, który też tam miał jakiś zawsze magiczny wpływ na niego, że jakoś specjalnie potem lepiej skakał po spotkaniach z tym wujkiem. Z, wuj z wujkiem? czy? Hmm. No to był jego wujek jakiś tam gdzieś w Zakopanem, gdzieś gdzieś w tych okolicach. Chłopaki pochleli od razu mi się poprawiło. No, no dobra, to ze sportu to chyba byśmy mieli już tak. Nie więcej omówione najważniejsze wydarzenia. No tak w sumie wielkich cudów tutaj nie było ostatnio. No nie no, poczekamy do, do olimpiady i do mistrzostw Europy. piłkarze ręczne wtedy będziemy mieli wło, dzieło cię gadać, nie? No. No dobra, to jak robimy małą przerwę i coś damy, dajemy do posłuchania? No jak tak zrobiliśmy w poprzednim odcinku, teraz też można. No okej, okay, to zapraszamy. A to właśnie, to może ja wypromuję tutaj taką, taką małą reklamę, zrobię. Zespołu Satanistika, to właśnie jego, utwory mogliście, jego utwór mogliście usłyszeć w poprzednim podcaście. I dzisiaj zaserwujemy kolejny kawałek, polecamy i zapraszam do słuchania. W przerwie i na tapecie teraz będzie u nas wielka Orkiestra świątecznej pomocy która będzie grała dla nas 10 stycznia czyli dzisiaj no nie mów no. <laughs> ja nie miałem pojęcia ja myślałem że to za tydzień będzie I jak zwykle woś wsunie z oryginalnych aukcji które można wylicytować sobie w internecie i nieraz były to bardzo zaskakujące nagrody nagrody, przedmioty kupione i potem właśnie... w zeszłym roku chyba rekordowa jakaś suma się uzbierała? no jak co roku prawie nie powiem ile dokładnie to było, ale wiem, że było sporo i rekord był na pewno 30 milionów chyba o i więcej, chyba tam koło 40 na się zakręciło no, no, no nie jestem też w stanie sobie przypomnieć jak to było, w każdym razie Rekord był kolejny, nie? I kolejny dowód na to, że powinniśmy się chwalić tym na świecie jak tylko się da i kiedy się da. A, bo to przecież takich y, zbiórek na świecie nie ma zbyt wiele. To jest taki trochę, wiesz, y, taki wyjątek. No i to powinniśmy to promować właśnie, że polski naród potrafi y Ta, promować. A posłuchaj tych y, rydzyków i innych takich zaraz powiedzą na, na Owsiaka, że wiesz... I Jaki no... Woodstock organizuje... No dobra, no na tajem. Owsiaka, ale ogólnie chyba na tą ak akcję całą nie psioczą. No ale mi się wydaje, że w pewnym sensie jak na Owsiaka psioczą, to i tym samym całą tą akcję próbują jakoś tam, wiesz, obrzydzić, obrzydzić nie? No dobra, Huda, już nie przesadzajmy, niech już tam się zamkną bo już nie można nic... Najlepiej siedzieć w klatkach się, pozamykać i się modlić. No właśnie, a... Niech temu. człowiek nie hoteli... człowiekowi chce pomóc, to też źle. Że... No, no. naprawdę, to już jest aż aż wręcz takie, jest taka zawiść już bez w ogóle bez usasadnienia, tylko dlatego, że owsiak tam raz czy dwa ryzyka skrytykował, nie? I tu już jest tu już jest cały ten właśnie. No problem. i po prostu potrafi <śmiech> lepsze akcje zbierania pieniędzy zorganizować niż ryzyk. No ale przynajmniej nie giną pieniądze, tak jakby jak ryzyk zorganizował kiedyś na, na stoczniowców, to przecież tej kasy nikt nie widział. Żaden stoczniowiec nie dostał ani złotówki. W każdym razie rozsądny człowiek nie powinien powierzać swoich pieniędzy ryzykowi. Jeżeli już to. No, Owsiakowi odwiert na no, odwierty? Chociaż na no. odwierty to bym się zastanowił. Taki odwiert fajna sprawa. <laughs> Taki własny odwiert miał. <laughs> No dobra, to wracamy do woźpu. <kluzny> Aukcje top 10 tego roku. Czyli takie najbardziej odjechane. Zostań pilotem F-16. Tutaj widzimy, yy, do jakich celów F-16 w naszym kraju jest wykorzystywany. <laughs> za które daliśmy dupy USA. Aha. To już, już widać. No w sumie do niczego innego się nie nadaje niż do przewożenia ludzi. Cud, na. że one w ogóle do nas doleciały. No. Cud. Przecież tam był jakiś postój na Islandii, czy gdzieś tam naprawiali. No ale wiesz, jest pompa. Kto tam wtedy był premierem? Kto to się zajmował tym? To Kaczyniaki chyba, nie? chyba za Kaczyńskich to było. Ważne, że była pompa, że wszystko szło na, na zaspokojenie swojego elektoratu i był wielki chrzest. Nazwali je jaszczębiej <ścoughs> Szczecie Jaszczomb. Nadaje ci imię Jaszczomb. No. no. w każdym razie, można się przylecieć F-16. Ciekawe, ile taka ładną sumkę pewnie tam dostaną za to. Na pewno. Ale w ogóle też te F-16 to... Amerykanie to się pewnie boją je latać takim czymś. Mm -hmm. Dlatego nam oddali pewnie za pół darmo jeszcze. Nie to, że nas traktują jako ter jak terrorystów, to jeszcze sprzedają jakieś wadliwe gówno. No. I niby wielcy sojusznicy, a tak naprawdę to Amerykanie no, głęboko w dupie nas mają. głupich wiz nie możemy dostać się doprosić. prosić. kto tam, jakaś akcja była, że na kolanach prosili o te wizy. Chyba no. Jeździł tam ostatnio tak. Bo Tusk, Tusk tam był, ale nie było takiej akcji, że jedzie tam pod tytułem, jego podróż nie miała tytułu, jadę uzyskać wizy. To chyba tak szturmował po te wizy Kwaśniewski. Sikorski? się ja mi się, nie nie mi się wydaje, że Kwaśniewski właśnie. No być może, w każdym razie, kto by to nie był, to jak widać, nie ma szans. Tam decyduje jakiś procent odrzuconych podań o wizy. Mm -hmm, mm -hmm. I mamy. I chodzi na to, że to niby my sami sobie wini mamy winę w tym, nie? Tak, tylko że jesteśmy tylko jednym z trzech państw, który, Unii Europejskiej, które nie dostało właśnie nie zniesiono wiz. To chyba jesteśmy my, Bułgaria, tak? Mm -hmm. I, i, I. Ciekawe, czy nie Rumunia. Rumunia, no, dokładnie. No, Rumunia i ma, z tych trzech Bułgaria... mamy właśnie najmniejszy procent. Mamy, mamy chyba tam koło 13%. Rumunia ma chyba około 25%, a wymagane jest... Yy, wymagane jest... kurczę, nie powiem ci... koło 5% chyba procent. No widzisz, to jeszcze trzeba się poprawić. Ale wiesz co... No, proszę cię. No ale wiesz to kogo teraz obchodzą Stany Zjednoczone? Zobacz, że od czasu, jak weszliśmy do Unii, to jakoś tak... ten mit tych wielkich USA... wielkiego wujka, nie? Co za komuny było tak propagowane strasznie mocno. No właśnie, a teraz mamy, mamy całą Europę otwartą i możemy sobie pojechać, jeśli nam się podoba, i hamburgery nam są do niczego niepotrzebne. Nie no wiadomo. Więc... Można tak też myśleć, właśnie, że niech się pałują, no ale to z ich strony to, to jest taki papierek lakmusowy, jak Polska jest traktowana na świecie. No to na pewno, to na pewno oświadczy o tym, właśnie. Co oni o nas tak naprawdę myślą, nie? Ja tylko oni, myślę, że jak Niemcy by rozdawali wizy, to też by nam szybko nie dali. Jakby, jakby była taka sytuacja no, z nimi na przykład. Jakby mieli tylko możliwość nie otworzyć granicy, to pewnie też by nie otworzyli. Mhm. No dobra, bo trochę odjechaliśmy od tematu. No, trochę. Następną aukcją taką odjechaną w Łoś jest epizod serialu Ojciec Mateusz. W ogóle ten serial jest jeszcze gdzieś? Nie wiem. Nie oglądałem nigdy. No w każdym razie wymiarczy. jest wygranie, do wygrania epizod. Czy epizod znaczy co, że sobie zagrasz rolę? No, chyba. Jakieś pewnie przechodnia, czy coś. No, no to faktycznie. No. No. Następnie rejs z okrętem podwodnym i sprzedaje go marynarka wojenna. A to by było ciekawe, wiesz? To nieważne, że mu klostrofobię, ale... <laughs> Następnie autorski serwis informacyjny w Radiu Talk FM. Uuu, to było fajne. No to jest coś. Jak Przez ktoś ma nie jakieś... Nas, nie? <laughs> Jak ktoś ma jakieś tam zapędy, to można się fajnie zaprezentować. No tym naszym gadaniem chyba pokazujemy, że mamy jakieś zapędy. To już tam wiesz, nie nam oceniać. Autentyczny fragment muru berlińskiego. Pewnie jakiś kawałek cegiełki. No pewnie za wielki to nie jest. Następnie... Rondo Wiawożnie? O kurde. I tak Rondo w Pewnie, jeżeli wylicytujesz, to będzie Twojego imienia. Ja to, to. Podejrzewam. To jest dla ludzi, którzy mają jakieś kompleksy, nie? No? Ale to, no, fajnie, fajnie strzelili. No fajnie strzelili jakieś tam. 90% pewnie... Polaków jest zakompleksionych. No właśnie, jakiś pewnie bogaty, zakompleksiony milioner pewnie puści trochę kasy na to, żeby mieć własno, własne rondo. Albo jakiś hardcore, który chce się pochwalić kolegów. No nie wiem, czy Hardcore, który chce się pochwalić kolegom, ma pieniądze, żeby kupić sobie Rondo? No to, Chyba, że ma zakompleksionego, bogatego tatę. No, albo może sprzeda swojego Mercedesa starego. Z trzema, wiesz, głośnikami wielkości tego Mercedesa. Dobra. Dalej, wycieczka motocyklowa po USA. Od Kanionu Colorado do Las Vegas. A wizę załatwiał przy okazji? No. <głos> <głos> Załatwię ci na 30 minut, bo potem to już będziesz zabijał ludzi. <głos> Dalej, skok spadochronowy z gromem. Czyli tam pułkownik, pułkownik? Polko? Polko, czy generał? Nieważne. Polko, tam was będzie sekurował i z wami skakał. Ze spadochronem. Akurat grom to, wiesz, jest bardzo szanowany na świecie. No, no. Gitarna jednostka. No. Nasz towar eksportowy zaraz obok Wejdera i behemota. I, <laughs> I wódki. Dalej. Tytuł honorowego Komtura zamku, zamku Krzyżackiego w Świeciu. Hmm. Jeżeli, nie wiem, ktoś znajdzie na mapie Świeć. Świecie. Świecie, no. świecie. To może sobie właśnie wylicytować. No to dla miłośników chyba historii coś i teraz aukcje dedykowane pod tytułem Kup Prezent dla współmarzonka można sobie załatwić badanie na wykrywaczu kłamstw sprzedaje go policja dla partnerów biznesowych teraz wpis na giełdę wierzytelności i sprzedaje windykacyjny serwis informacyjny dla zwalnianego pracownika pakiet trzech ogłoszeń rekrutacyjnych <grytanie> Ciekawe, kurde, jakby jakieś fajne Stanowisko hmm. Ale nie wątpię Teraz aukcje Z cyklu Sławni Ludzie Terenowy Mercedes Mateusza Damińskiego To myślę, że Jakoś zagorzała fanka Jedynie może na to się załapać jakoś. No możliwe Mieć chęć się załapać Dalej, sofa, na której siedział Dalej lama mhm. No to znowu dla buddystów i jakiś innych takich ludzi. Dalej rajs z Mateuszem Kusznierewiczem. Hmm. I dres Marcina Golpata. Hmm. Ciekawe na co go sobie założę. Chyba sam w niego wejdę cały. No widzisz, no możesz się złożyć z kimś. We dwóch wejdziecie. W każdym razie Woźb gra od dzisiaj rana, czyli od 10 stycznia. Polecam oglądać, bo naprawdę dużo się dzieje, dużo koncertów, relacje z Polski i z co roku staram się oglądać osobiście. A, jakieś pieniążki, coś? Czasami zdarza mi się wysyłać SMSy, bo to tak jedynie co mogę jakoś tam nie stać mnie, żeby sobie pisać jakieś na przykład, nie wiem, monetę specjalną czy coś takiego. No ale na przykład jak tam gdzieś łazisz może. Jakiś Powiem Ci, byłeś, że w tej miejscowości, w której ja łażę, to nie ma takich akcji raczej. Hmm. typu Przekra, łażenie tak po ulicach z puszeczką. No przykro, bo w sumie tam Twoja miejscowość aż taka strasznie zabita dychami nie jest. Mógłby ktoś łazić z puszką. Dobra, to jedziemy dalej z newsami. W Unii Europejskiej nie chcą już szczepionek na świńską grypę. Francja, Niemcy i Holandia zaczęły odprzedawać za granicę nadmiary szczepionek przeciwko grypie h 1 n 1 Inne państwa zamierzają pójść w ich ślady. Czyli wszyscy zaczynają powoli dochodzić do tego, że to jednak był wielki jeden, jeden wielki spisek. Zgromadzenie Parlamentu Rady Europy żąda śledztwa w sprawie szczepionek na świńską grypę. Dochodzenie miałoby wyjaśnić, czy firmy farmaceutyczne naciskały na europejskie rządy i Światową Organizację Zdrowia. Kurczę, pamięcie, że Holandia to taki jest wzór teraz na te czas takiej demokracji, nie? Coś jest nie tak, to zaraz się domagają, koniec, nie ma żadnego ukrywania i nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że tam ludzie jakoś tak najbardziej ogarniają. Nie dają się tak rządzić. Tutaj przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Europy Pandemię świńskiej grypy uważa za największy skandal medyczny w historii. Jego zdanie: miliony ludzi szczepiło się nie, nieprzetestowanymi szczepionkami, narażając się na niezn nieznane skutki uboczne. Poza tym doszło do ogromnego marnotrawstwa. No właśnie. Marnotrawstwo, a przecież było sporo przypadków, nawet chyba śmiertelnych po tych szczepionkach. Debutowani mają podejrzenia, a może nawet dowody na lobbying lub co więcej zmowę koncernów farmaceutycznych i ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia. No czyli Europa obudziła się z ręką w nocniku. Może, się w ogóle obudziła, bo widzisz w USA pewnie by się w ogóle nigdy nie obudziło. Nie chcę nic mówić, ale myśmy o tym mówili już ponad miesiąc temu. No, no, no, to już jest, wiesz. Może niech wreszcie zaczną nam płacić za te przewidywania. <laughs> Tam podobno ktoś w Ameryce przewidział... Nie w Ameryce, sorry, w Polsce. Przewidział kryzys światowy. Jakiś tam znak. Coś słyszałem o jakimś właśnie gościu. No, a wcześniej przewidział atak na World Trade Center. Hmm. Kurde. Czeka, I mówi, że, może... że, że... Mówi, że... Czekaj. Jakoś w przyszłości, że coś, coś... Trzecia wojna chyba coś tam... Coś takiego przewidział. To teraz trochę jestem... Hmm, zmieszany. A Einstein, powie, Einstein powiedział kiedyś, że... Nie wiem na co będzie trzecia wojna, ale czwarta będzie na maczugi. Tak powiedział. No, że trzecia rozjebie wszystko w pizdu. No, ale w sumie nie widzę żadnych tam jakichś przesłanek, żeby była czwarta wojna, uspokoiło się. Ruski się już tak nie rzucają, Amerykańcy też siedzą w tych swoich Irakach. i. To trzeba poczekać, aż Ameryce skończą pieniądze. Weź mnie, nie strasz, ja, bo nie będę mógł spać. Jak już wszystkie grypy nie wypalą, nic, tam już nie będą mieli pomysłów, to trzeba będzie zrobić wojnę, no bo co dalej? Tak, w sumie trzeba jakoś się żywić no, z czegoś. Hmm. Ale, że oni są zadłużeni po. co jest wyżej, niż włosy? Nie wiem. Jak się ręce podniesie do góry, to aż właśnie tam. <grym grym grym> Ale, zadłużeni. Hmm. USS są zadłużone? Nie gadaj. A nie? No nie wiem, jakoś zawsze mi się kojarzyło, że tam jakoś dają radę, ale. Nie I no w to, to oni wiesz. na wiecznym długu jadą i wiecznie go spłacają. A, no widzisz. A Obama jeszcze jak dowali ci, wiesz, yy, kilkaset miliardów pomocy dla popodzian, no to wiesz. Nie, to właśnie było walczenie z kryzysem, chyba 800 miliardów, nie? Było coś Dobra, takiego. to już niech już wali na powodzian, ale niech nie wali na ratujmy planetę, albo ratujmy drzewa, albo ratujmy karaluchy. No dobra, to, ale, no ale teraz wiesz, regulowanie takiej gospodarki to jest gówno. To no nie ma dało. Nie ma co pompować pieniędzy tak bezpośrednio, trzeba jakoś no. tam od podstaw zacząć to budować sensownie. No właśnie, a nie potem pakować dał, pieniądze. Dał pieniądze bankom, a, a tam ci rozdawali nagrody dla swoich prezesów, wiceprezesów i sekretarek. Sekretarki to pewnie zasłużenie, bo do, dobre robotę robią, nie? pod stołem. <laughs> Okej, okay, dalej idziemy z newsami. Teraz taka ciekawostka od naukowców. Eee, pod tytułem Neandertalczyk też się malował. Brytyjscy naukowcy znaleźli dowód na to, że Neandertalczyk używał makijażu. Badacze odkryli łup łupiny, które były wykorzystywane do przechowywania i mieszania pigmentu używanego przed 50 tysiącami lat do malowania ciała. Upiny pochodzą z dwóch wykopalisk w południowej Hiszpanii. Czyli widzisz, nasze kobiety teraźniejsze mają wzorce wśród Neandertalczyków. Nie wiem, ale tak trochę nie bardzo wierzę takim różnym historykom, archeologom, bo wiesz. Cicho, miała być fajna ciekawostka. Dobra, no jest fajna ciekawostka, ale skąd nie dobrze to, oni tam mogli robić pranie w tych swoich kokosach albo na przykład nie wiem co. No to Rozgniatać ba, nie, tam mi... mrówki albo coś. No i o to mi właśnie chodzi. No ale cicho, fajna jest ciekawostka, kurde, zepsułeś cały podcast. Dobra, już kurwa, przepraszam, że żyję. Dalej, tego mi nie psuj. Okej. Okay. Z morza wyszliśmy pod kielcami. <laughs> No, nie tego. No, mógł, mógł. Zdarzyło się to około 400 milionów lat temu. Dowodzą tego ślady, które w Górach Świętokrzyskich odkrył polski paleobiolog Grzegorz Niedźwiecki. To prawdziwa rewolucja w naszej wiedzy o tym, kiedy i jak życie stanęło na czterech nogach. I tutaj wielkie wyróżnienie dla Polaka, mianowicie... Yy, Okładkę prestiżowego tygodnika Nejcze <grystanie> Zdobił, zdobiło zdjęcie właśnie. Weź jeszcze raz Nejcze. <grystanie> <grystanie> zdobiło zdjęcie <grystanie> tych owych. Zdjęcie w Nature, ja? <grystanie> No, owych wykopalisk. No kurde, dziko. Świat się wali na łeb, na szyję, tutaj trzeba podręczniki wymieniać, a ty mi się śmiejesz. No bo, a, a było prowokować? Cicho. Eee, tutaj teraz może mi kilka szczegółów. Dla Polski odkrycie Grzegorza Niedźwiejskiego to trzykrotny sukces. Po pierwsze, rewolucja w naszej dotychczasowej wiedzy dokonała się polskim paleontologicznym młotkiem tutaj takie jakieś ciekawe frazesy po drugie na polskiej ziemi i po trzecie według naszych ustaleń na stronę tytułową w <śmiech> owym tygodniku nasza nauka czekała aż od 1970 roku kiedy to embryolog Andrzej Krzysztof Tarkowski opublikował w tym brytyjskim tygodniku wyniki swoich badań nad dzieworództwem ssaków <śmiech> czyli wielki sukces Polak pokazał się na świecie no, fajnie, fajnie. I teraz może kolejny temat. Yy, chcielibyśmy tutaj przytoczyć, pokazać kilka dowodów na prawdziwość teorii o ocieplającym się klimacie. Tak. I to są bardzo bardzo straszne rzeczy, ponieważ nie ma zimy. Yy, nie ma wszystko topnieje, zalewa... Weź w ogóle dzisiaj do domu, mi się ocean wlał, skumaj chłopie. Mi się z lodówki wylały wszystkie lodowce. Bo ją wyłączyłem, bo mi kazali w telewizji, żeby nie... ozonuł tam nie ten... I w ogóle nie mam żarówek w domu, nie oddycham już prawie. Komputera też nie masz co? Nie. Wszystko robię. tam wszędzie jest dwutlenek węgla, dwutlenek węgla to jest zło, nie można tego robić. No dobrze, Taką dobrze. specjalną aparaturę do oddychania, żeby nie emitować tego za wiele. Po jeżdżę na hulajnodze. A drzewo posadziłeś w domu, jakieś? Posadziłem. No, to dobrze. No to oto owe dowody. Fala arktycznego zimna zalała część USA. Minus 55 stopni Celsjusza. Fala arktycznego zimna nad USA skuła w sobotę lodem Dakotę Północną, gdzie temperatura spadła w Bismarcku, w stolicy tego stanu, do minus 55 stopni. Na Florydzie, na subtropikalnym wybrzeżu, zatoki, wybrzeżu nad zatoki Meksykańskiej, panowały tego dnia rano przymrozki. Na Florydzie przymrozki, powtarzam, na Florydzie przymrozki, chociaż śnieg padał tylko na obszarach leżących na północy od tampy. Mroźne wiatry powiały nad stanami Minnesota oraz Iowa, a temperatura spadła poniżej zera. W niektórych rejonach nawet do minus 25 stopni Celsjusza. Mroźna zima panuje również w Luizjanie, Alabamie, Mississippi i Teksasie. Nawet w Teksasie, nie? No. Na tych piachach. Mhm. No. A, a zobacz co w Europie, przecież też jest osta jazda. Już Ci mówię co jest w... w... może nie w Europie, zacznijmy od Pekinu. Najcięższa od lat zima w Pekinie. Zamknięte szkoły. Paraliż komunikacyjny. To może by dorzucał takie hasło po prostu ze świata. Nie wiem, co Londyn. Śnieg zasypał lotniska Gatwick i Luton. <coughs> Odwołano loty, m.in. sporo lotów do Polski, do Katowic, do Wrocławia, do Gdańska i Warszawy. Są opóźnienia. Nie ma prądu. Cuda się dzieją. Po prostu cały świat jest sparaliżowany no w Polsce to chyba widzimy wszyscy co się dzieje że nie można drzwi otworzyć bo są zasypane mhm. no i myślę że tyle dowodów starczy na potwierdzenie teorii o globalnym ociepleniu jak myślisz? Nie, myślę że jak jeszcze byś miał jakieś kiedyś to możesz przytoczyć ale na razie wystarczy niech, niech ludzie sobie ułożą to, co już jest. Może otworzę okno na chwilę, to posłuchacie, co tu się dzieje. <śmiech> Będziecie mieli na żywo relację. No. Kolejny temat. <śmiech> Mianowicie, znikają litery z logo naszej klasy. Moda na kradzież napisu? Niesmaczne. Twierdzi gazeta.pl Uważni alertowicie wypatrzyli, że od kilku dni tajnicze ludziki kradną kolejne litery z napisu nasza klasa.pl na stronie głównej popularnego serwisu społecznościowego. To niesmaczny żart z kradzieży napisu Arbeit Macht Frei. Nasza klasa odpowiada. To niedorzeczne. Co myślisz? Myślę, że właśnie fajnie podchwycili temat. Tak, wiesz. Myślisz, że takie, taka potwarz, jak kradzież napisów z polskiego obozu koncentracyjnego jest taką dobrym tematem do żartów? No to nie chodzi o żart, tu chodzi o pokazanie, jacy, jacy tu Polacy są właśnie. To jest moim zdaniem, to jest takie wiesz, wyśmianie trochę Polaków za to, że nawet nie potrafią napisu upilnować. Ja to właśnie odbieram w ten sposób, że to próbują właśnie nie tyle się śmiać z tego, co po prostu krytykować. Znaczy widzisz, to już jest teraz tak kwestia, jak kto to odbiera, bo ja to odbieram, nie odebrałem tego jako na przykład wyśmiewanie, czegokolwiek, tylko po prostu jakiś taki żart, no. no widzisz, no to, to zależy, no. Zawsze się znajdzie ktoś, nie co, nie, co będzie mu się nie podobało, ale moim zdaniem właśnie taka, taka fajna powiedzmy sobie satyra, ironia. Myślę, że akurat... Logo naszej klasy nie jest takim miejscem, gdzie powinniśmy dotpatrywać się jakiejś satyry albo ironii. Dobra. Nie będzie i tak jak ty mówisz. No dobrze, kolejne wydarzenie. Siedmioro dzieci zmarło od ukąszeń wściekłych nietoperzy. Siedmioro indyjskich dzieci zmarło w ciągu ostatnich tygodni wskutek ukąszeń nietoperzy wampirów, które zakaziły się wirusem wścieklizny szerzącej się na obszarze peruwiańskiej Amazonii podały w środę dzienniki ukazujące się w Limie. Wierzenia tych plemion zabraniają szczepienia ludzi. Jednak miejscowym władzom udało się w tych dniach uzyskać zgodę wodów plemiennych na przeprowadzenie wśród ludności szczepień przeciwko wściekliźnie. No to bardzo ciekawe, bo z tego co właśnie czytałem w książce m.in. cejrowskiego, kontakty białych ludzi z, właśnie z Indianami są bardzo ograniczone to musieli jakieś naprawdę, musi być tam krytyczna sytuacja, że wodzowie indiańscy pozwolili na badanie swoich dzieci przez białych lekarzy mhm. w teren wysłano specjalne ekipy które wyłapują i eliminują nietoperze wampiry ich populacja na obszarach perowiańskich Amazonii bardzo ostatnio wzrosła w ciągu kilku tygodni w jednym tylko regionie i Imanza zaatakowały 300 osób. No, czyli kolejne zagrożenie dla i tak już bardzo zagrożonych plemion indiańskich. I tutaj może kilka słów mogę powiedzieć o książce, którą właśnie ostatnio nabyłem i przeczytałem. Nie wiem, jak myślisz? Powiedz parę słuch. Jest to książka wydana w 2006 roku. Nazwa jej Gringo wśród dzikich plemion. Jest to książka dla każdego, wydaje mi się. Recenzje czytelników z całej Polski są bardzo przychylne. Właśnie w roku wydania biła ona rekordy sprzedaży. Tą właśnie, którą trzymał w ręce, sprzedano w 150 tysiącach egzemplarzy i to jak na polskie warunki, no to chyba całkiem nieźle. Bo z tego co wiem, to w Polsce raczej mało się czyta. I cóż by tu powiedzieć, no świetna książka dla każdego. Świetny humor w stylu właśnie Cejrowskiego. Jeżeli ktoś oglądał programy jego Boso Przez Świat, to właśnie jest tutaj sporo tego typu humoru. Yy, takie właśnie żarty z przekąsem. Yy, dystans do polskiej narodowości i ogólnie do cywilizacji i jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje właśnie do samego autora nie podobają mu się jego poglądy czy może sposób jego wypowiedzi to moim zdaniem bez problemu może przy... zainteresować się tą książką ponieważ jest to książka stricte właśnie podróżnicza nie ma tu żadnych odniesień do polityki i do religii odniesień chyba też nie ma, w sumie, chociaż no w, jeżeli opowiada się o plemionach, właśnie indyjskich, to ciężko nie zaczepić o tematy, o tematy religijne. I czasami właśnie widać te jego, te jego poglądy zagorzałego katolika, które można się tutaj, właśnie, których się można doczytać. W książce opisane są jego podróże po. Środkowej Ameryce, Południowej Ameryce. Opisuje historię przejścia, nie wiem czy wiesz, jako pierwszy Polak wraz z Beatą Pawlikowską przeszli najbardziej malaryczną dżunglę świata, Darien. Mieszkają tam właśnie indiańskie, najdziksze chyba do tej pory na świecie, znaczy najdziksze, najbardziej, najgroźniejsze plemiona indiańskie na świecie bardzo niedostępny teren bo książka opisuje wydarzenia tak może nadmienię z lat mniej więcej 85-99 pokazuje jak była postrzegana komunistyczna Polska na świecie ukazuje właśnie bezsensowność niektórych biurokratycznych spraw które można napotkać podczas podróży po całym świecie jak czasami prozaicznym yy, sposobem, łatwym sposobem można je ominąć na przykład wjazd do y, pewnego państwa bez paszportu za pomocą legitymacji ubezpieczeniowej. To właśnie takie, takie różne ciekawostki są tutaj opisane. Yy, książka jest yy, z wydawnictwa Poznaj Świat. Bardzo ładnie jest wydana. <śmiech> Bardzo dużo ciekawych, ładnych zdjęć wykonanych przez samego Cejrowskiego. Bardzo ładne wydanie, ciekawe mapki. No i chyba tyle. Polecam wszystkim, naprawdę, bo warto, świetna książka. I jeszcze może dodam, że jeżeli ktoś po połowie książki będzie czuł się jakoś zawiedziony, to niech się nie przejmuje i czyta spokojnie dalej, bo książka pokazuje taki, można powiedzieć, puzzle dopiero po mniej więcej połowie, po pokonaniu połowy grubości książki i tam naprawdę, naprawdę zaczynają się dziać fajne rzeczy pod koniec no i to chyba tyle aha, ja jeszcze dodam, że cerowski wydał dwie książki pierwsza to właśnie ta, o, którą, o której właśnie przed chwilą mówiłem Gringo wśród dzikich plemion, a kolejna to Rio Anaconda za którą mam zamiar w niedługim czasie się zabrać że to by było chyba tyle. Kończymy na dzisiaj? No chyba tak. To zapraszamy do komentowania, do odsłuchania wszystkich, wszystkich części. Jeżeli ktoś jest wytrwały, to na pewno podoba. Niech się pochwali tym w komentarzu. Oceniajcie. Może też, może też napisać maila do nas. Na adres, którego nie pamiętam. Tak, na przykład na przykład na ten. Możecie coś napisać na inny, którego również nie pamiętam. No. Także. Kurde, ale my jesteśmy w ogóle nieprzygotowani. Jak można takich rzeczy nie pamiętać? No wielka improwizacja, no. Wielka improwizacja, podcast, wszystko pisane razem, małpa. Gmail.com No właśnie. Piszcie. Może kiedyś sobie przypomnimy, że warto tam zajrzeć. I poza i między tymi wszystkimi reklamami odnajdziemy wasz mail z być może pochwałami, a być może nie. Tak, jeżeli nam, jeżeli będzie wystarczająco dużo wazelinki, możecie liczyć na odczytanie go na antenie. Myślę, że to a już wystarczające wyróżnienie. No, a jeśli nie to nie. Jeżeli nie to nie. Ale piszcie, oceniajcie, potrzebujemy słów krytyki, co mamy poprawiać. Piszcie. Co wam się nie podoba? Co, co musimy zmienić. Chyba nawet cenniejsze są takie uwagi krytykujące. krytykujące. No tak, ale... To wiadomo, że nikt... bardziej miłe są te niekrytykujące. No tak, krytyki nikt nie przeczyta na antenie. No, nikt się o niej nie dowie. <kryk> Chyba, że no. piszecie komentarze, a w komentarzach staramy się raczej cenzury. Nie będziemy się starali prowadzić. No, bo przydałoby się właśnie, żeby Was jakoś zachęcić do, do właśnie pisania komentarzy. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych wrażeń. Mhm. No dobra, to subskrybujcie nas i żegnamy się. Na razie, cześć. Na razie.